Chwal dusza moja pana. Chwalić będę pana, pókim żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książęta, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tym dniu giną wszystkie zamysły jego. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakub którego nadzieja jest w Panu, Bogu Jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w Nim jest. Dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzą. Daje chleb głodnym. Pan oswobadza więźni. Pan otwiera oczy ślepych. Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodni, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę w bezbożnych zapraca. Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia.